jest kontrola, czerwony guzik, to wie pan, tutaj nie można podskakiwać. Musimy się y, hamować, tym bardziej, że automaty słuchają nieustannie. Także nie wszystkie zestawy liter przechodzą. Będziemy się y, pilnować, bo poprzednim razem y, coś się automatowi nie spodobało i y, y, trzeba było zlepić audycję. No pojechaliśmy ze, trochę za daleko, wiesz. No, no za na, bardzo, ta, za bardzo. Na czarnym szlaku, do ile można jechać na bandzie, no? Jeszcze Wypadasz? wypadasz i tego i się musisz pozbierać, otrzepać i zaczynać od początku no tak ja mam od poprzedniej audycji dużo lepszy mikrofon, także przepraszam słuchających za audycję trzy do tyłu, ponieważ jak się okazało był jeszcze inny mikrofon, który zadziałał niepostrzeżenie, także miałem go za plecami i nie było nic słychać a jak to z mikrofonami, to po prostu trzeba analizować starannie listy podpiętego sprzętu i wszystkim polecam taką analizę, zanim zaczną jakąkolwiek rozmowę czy też nagrywanie lub skończą, bo się może okazać, że nie wszystkie mikrofony są wyłączone, niektóre zostają lub odwrotnie. E, działają kompletnie inne niż te, które e, są podpięte w sposób oficjalny. Także myślę, że tym razem i od e, następnymi też ten dźwięk już będzie należycie e, rozpoznawalny. No bo jak, jak to w radiu mamy do dyspozycji tylko głos i wszystkie te dźwięki e, możemy w jakiś tam teatralny sposób artykułować, natomiast jeżeli jest dźwięk jak ze studni, to doprawdy nie zawsze wiadomo o co chodzi. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy, to wiadomo. No tak, y więc y mamy w kraju dosyć intrygującą sytuację, bo y jest z jednej strony Nowy Ład y szeroko reklamowany, teraz w y wtórne po kraju różnych notabli średnich i wyższych, którzy bardzo chętnie o nim opowiadają, jakie to nas czekają tutaj zamożne lata. No nie wszyscy podzielają ten optymizm. Wiele osób spodziewa się nie tylko odwrotnej sytuacji, ale także dodatkowych kłopotów, mianowicie związanych z wyrokiem CUE w, w zakresie spraw sądowych. Także tutaj nagle pojawiły się nowe przeszkody, które zaważą na pewno nie tylko na wizerunku, ale także i na grubych pieniądzach. No, Zaważenie to już zostało zawarte, zawarowane rok temu podczas negocjacji, które Morawiecki, jak wiadomo, wygrał w sposób nieoczekiwany, bo całą Europę uratował te negocjacje, przypomnę, dotyczyły europejskiego planu odbudowy, koordynującego tak zwane narodowe plany odbudowy. I tam chodziło właśnie o te duże fundusze, które Europa ma zaprząc do tak zwanej odbudowy po COVIDzie. No i tu doszło jesienią do poważnych kłopotów, napięć strukturalnych, strategicznych między północą a południem, między zachodnią częścią Europy a krajami naszego regionu. Jak te fundusze pomocowe mają być rozdzielane. I impas przerwał nasz premier, który podobno skutecznie pokonał wszystkie opory i po trzydniowej po trzydniowym maratonie negocjacyjnym w nocy o 27.50 dopiął nad ranem warunki i wszyscy na te warunki przystali. To było wielkie, to było wielkie zwycięstwo Morawieckiego. Okupione cichym przyzwoleniem na wariant bezpieczeństwa, czyli te tak zwany Złoty Głos Makreli w Berlinie, która będzie mogła w warunkach szczególnych jakichś naruszeń zasad praworządności rozpocząć procedury weryfikacyjne, które wprawdzie nie są wprost związane z funduszami europejskimi na odbudowę, ale mogą zostać z nimi powiązane w przyszłości. To właśnie tak ładnie zostało sformułowane na okrągło, że wprost takiego junktim nie ma, że jak będziemy niegrzeczni, to nam zablokują fundusze, ale gdyby doszło do poważnych naruszeń praworządności w Unii Europejskiej, to kraje członkowskie istotnie mogą zostać bez wskazywania palcem, kto mogą zostać w przyszłości procedurą jakąś tam weryfikacyjną. Komisji Europejskiej przywołane do porządku i gdyby były nieposłuszne, no to istnieje również opcja powstrzymania wypłat funduszy pomocowych. No bo wiadomo, jak ktoś jest niegrzeczny i łamie prawo, no to nie, nie będziemy mu płacić niczego. No i na tym właśnie, na tej eleganckiej konstrukcji cała zabawa się chwilowo zatrzymała, a teraz mamy jej ciąg dalszy już rozwijający się w, w kierunku faktów, bo wyroki y, y, wprawdzie tymczasowe, nakazowe, z, płynące ze Strasburga nakazujące natychmiastowe zatrzymanie działania izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No to już nie są, są przelewki, to nie jest zabawa w jakieś niuanse, to jest wyrok nakazowy w procedurze tak zwanej przyspieszonej z powodu podejrzenia o naruszenia praworządności. My wprawdzie jeszcześmy procesu jeszcze nie skończyli, bo dopiero żeśmy procedurę wdrożyli i to te kilka lat potrwa jej wyjaśnianie. Ale zanim ją rozpatrzymy za dwa, trzy lata do końca w, w ostatecznej instancji, kiedy wszystkie odwołania wpłyną i tak dalej, to już dajemy wyrok w trybie nakazowym, zakazujący działania tej Izby Dyscyplinarnej, bo interes społeczny wyższego rzędu tego wymaga. Nie możemy dalej tolerować bezprawia jawnego, bijącego w nasze oczy. No i czy to jest prawda, czy nieprawda, czy Polska łamie tę praworządność, czy nie, to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Ale dopóki to nie zostanie rozstrzygnięte, to dla... Wyższego dobra, którym jest praworządność, musimy nakazać zatrzymanie działalności tej bezprawnej instytucji, tej nowej, wprowadzonej przez liczne nowelizacje władzy kaczystów w Warszawie. No i co? No i bardzo intrygująca jest reakcja, bo ona się podzieliła na dwie frakcje w PiSie. Jedna frakcja mówi, no faktycznie z tą Izbą Dyscyplinarną to chyba żeśmy za daleko, to, nie, to nie, nie, chyba to nie za bardzo działa, tu między innymi w te pojednawcze tony uderza premier Morawiecki, a druga frakcja Ziobrystów mówi, no ale zaraz, to jest państwo suwerenne i nam żadna Unia tu nie może niczego nakazać w trybie takim lub owakim, bo my jesteśmy suwerennym państwem. Unia w ogóle nie ma prawa w to ingerować, to, tego się trzymamy od początku, dlatego żeśmy znowelizowali nasze ustawy sądownicze i dlatego y, nasz system naprawiamy w kierunku praworządności właśnie, aby sędziowie nie byli absolutnie mm, apodyktyczni y, i skoligaceni politycznie y, ferowali wyroki wbrew zdrowemu rozsądkowi, że musi być jakaś instancja, która będzie ich mogła naprostować, jeżeli zrobią grube błędy, prawda? Do tego służby Izba Dyscyplinarna. I to jest nasz wewnętrzny porządek prawny, nie naruszający żadnego ładu y, umownego z Unią Europejską, bo traktaty europejskie tego się w ogóle nie imają, nie trzymają, nie wchodzą w te kompetencje praworządności wewnętrznej. Mamy własną suwerenność porządku prawnego i my oceniamy wewnątrz, jak to ma działać i my swoją konstytucję piszemy i my wpiszemy swoje ustawy i my to wszystko tak nadzorujemy, jak nam się to podoba. To w generalnych zarysach oczywiście nie może być sprzeczne z traktatami międzynarodowymi, które Polska uroczyście podpisała i je respektuje i realizuje, w tym przystąpienie do Unii Europejskiej razem z tymi załącznikami, ale to nie znaczy, że Unia może we wszystkie drobiazgowe... Sprawy na poziomie indywidualnym, jednostkowym, tu na poziomie 0, trzy piętra niżej, wchodzić z buciorami i nam mówić, to trzeba zrobić tak, tak, tak, tak, tak, bo to jest tak albo inaczej. No nie. Takiego ale... kontaktu nie było, ale wchodzi i właśnie mamy moment przełomu. Trzy. Właśnie, zanim do tego przełomu dojdziemy, to jeszcze chciałem się cofnąć o ponad 10 lat do traktatu lizbońskiego. Kiedyś, kiedy krytycy wskazywali teksty, które stanowią zagrożenie lub co najmniej furtkę do takich sytuacji, jak teraz obserwujemy, ja sobie zadałem trud, żeby przeczytać wszystkie te elementy, bo interesowało mnie to od strony prawnej. I między innymi był tam taki zapis niezwykle ogólny, że Unia ma prawo do ingerencji, jeżeli dany kraj członkowski nie będzie urzeczywistniał wartości unijnych. Tak to pięknie było sformułowane, więc te wartości unijne w ogólnej formie mogą być rozmaicie definiowane przez instytucje unijne i tak w tym przypadku jest, troszkę mamy odmienne zdanie, ale traktat mówi, że jest taka furtka i ona została wykorzystana. To nie jest jedyna pułapka, jaka wtedy się pojawiła. Ich było znacznie więcej. Natomiast y, wszystkich krytyków tekstu uważano za oszołomów, że to w ogóle niemożliwe, że do tego nigdy nie dojdzie. No przynajmniej nie w zakresie y, tutaj naszych horyzontów czasowych. A tu patrz pan, jest y, takie wydarzenie. Jest i Unia z wdziękiem walca drogowego prze w, w tę samą stronę, którą prze od samego początku istnienia, czyli stworzenia federalnego państwa europejskiego, superpaństwa Europa, temu służą działania e, wszystkich najważniejszych oficjali, niewybieralnych, przypomnę, bo Komisji Europejskiej przecież nikt nie wybiera e, w żadnych e, demokratycznych wyborach. Oni się mianują. Wewnętrznym gronie. I to grono wie, w którą stronę zmierza, jakie cele statutowe, strategiczne mu przyświecają. Jest to standaryzacja, unifikacja, federalizacja i bolszewizacja życia społeczno-gospodarczego na przestrzeni całej Unii Europejskiej. To ostatnie Cię na pewno mocno denerwuje. Ta, to hasło bolszewickie, niemniej działania pana Konbendita i jego pokolenia z lat, końcówki lat 60., no wieńczą dzisiaj długoletni sukces. Odnieśli pokoleniowy sukces, wychowali następne pokolenie biurokratów, eurokratów, które nawet nie wie nie zdaję sobie w pełni sprawy, jakie są źródła ich inspiracji. One są wybitnie marksistowskie, unifikacyjne, w sensie ideowym tego marksizmu kulturowego. W tę strony cała Unia zmierza. Ja nie mówię, że to koniecznie musi być jakieś coś złego. Tutaj jestem absolutnie politycznym agnostykiem. Być może da się stworzyć funkcjonalny twór, federalny na zasadach marksistowskich. Być może tak, ale być może nie. Dlatego, że myśmy przeżyli kilka dekad marksizmu praktycznego i on się okazał całkowitą, całkowitym fiaskiem. I my jesteśmy na to w dużej mierze odpornieni. Niemniej um, nie jesteśmy odpornieni na te hasła wspólnoty europejskiej, otwartych rynków, otwartych granic e, i, e, no, i Europy ojczyzn, tak, do tej pory było promowane, a teraz mamy Europę jednej super ojczyzny całkiem otwarcie e, wystawianej na piedestał Macron e, przecież wyraźnie powiada, że patriota współczesny to nie jest ktoś, kto wyżej stawia interesy narodowe nad europejskimi, przeciwnie przeciwnie Człowiek, który stawia interesy narodowe ponad e, europejskimi, jest szowinistą, jest zaplutym karłem reakcji. No, to I nacjonalistą oczywiście. I nacjonalistą właśnie. To, to, to, to moje, ten mój wtręt e, gomułkowski to, to, to tylko jest taka licencja poetyki, natomiast e, t, trafnie przytoczyłeś słowo nacjonalizm i szowinizm, które padły w tym to przemówień było kilka. Macron wyraźnie idzie w stronę e, e, internacjonalizmu europejskiego, czyli de facto marksizmu. Internacjonalizm europejski to jest marksizm. Pan europejski marksizm kulturowo-państwowy, tak bym to nazwał. Czyli coś na pograniczu faszyzmu i komunizmu. W nowym wydaniu, w nowych szatach, e, jak zawsze, gołego cesarza co zresztą widać na ulicach Paryża i, i, i Lyonu e, z ostatniego weekendu, ale to jakby to, to możemy w to wejść, ale niekoniecznie. Tylko tutaj podaję sygnał, że tutaj Francja jest tym kotłem rewolucyjnym, gdzie to się wszystko teraz iskrzy, waży i te prądy się ścierają. Coś się dzieje w tej Federacji Europejskiej, która jest w trakcie tworzenia między Niemcami a Francją, a resztę Europy. I nasz kraj stanął tu w rozkroku i udaje, nasi politycy udają, że wciąż ta idea ze związku państw narodowych jest aktualna, co od traktatu nicejskiego jest nieprawdą, w sensie prawa międzynarodowego. Ale to dopiero może się dowiedzieć, studiowawszy te traktaty i znając też źródła prawa międzynarodowego, zrozumiejąc w pełni rozróżnienia tych niuansów, o co w tym chodzi, kto ma większą rację, która racja jest najmojsza. Okazuje się, że w tych wszystkich traktatach, w szczególności w traktacie lizbońskim najmojsza racja zawsze z definicji płynie z Brukseli oraz ze Strasburga, które mają... Mm, mają ten punkt właśnie bezpiecznikowy, że jeżeli powstają wątpliwości, to patrz punkt pierwszy, który mówi, że rację ma Brukselę. <laughs> A jeżeli nie ma racji, to wtedy odwołujemy się do Strasburga i Strasburg oczywiście wyrokuje, że kto ma rację? No Bruksela, no, no bo Bruksela. kto inny. Tak, no ale to, inny? Było wiadome, to było wiadome od początku, bo yy, ci, którzy przeczytali Traktat Izboński w istotnych jego fragmentach, znaleźli to bardzo szybko że właśnie y, polega to na tym, żeby racja najmojsza była z Brukseli. A jeżeli się komuś nie podoba i nie zechce urzeczywistniać y, ideałów europejskich w rozumieniu brukselskim, no to w ten, w ten czas mamy inne paragrafy. Po to właśnie jest y, policja europejska, po to y, tworzy się armię europejską, żeby w razie czego takiego nieposłusznego y, członka pouczyć i ewentualnie zdyscyplinować. Do tego jeszcze póki co nie dochodzi. Na razie tutaj mamy groźne pomrukiwanie, ale już jak się potrząsasa sakiewką, to w ten czas będzie to na pewno odczuwalne. I ten, ten typ działań w strukturach międzypaństwowych, on się nigdy nie objawia natychmiast. Mieliśmy te ponad 10 lat względnego spokoju taki czas, żeby się te wszystkie prawa uleżały, żeby te struktury nabrały krzepkości. No i teraz, jak one już odpowiednio są wpływowe, to wtedy realizują swoje uprawnienia, które przecież jako kraj członkowski żeśmy podpisywali w osobie naszych rządzicieli i to się po prostu realizuje. Tak. Z wdziękiem walca drogowego. Być może gdy nastąpi nieoczekiwany, a dając się przewidzieć kryzys spięcie między Warszawą a Brukselą, to spali się w efekcie rząd. Już nawet wykonano pierwsze ruchy w tym kierunku idące w środku lata, bo ten wyrok nakazowy z Strasburga to nie są żarty, jest na razie moratorium, czyli wstrzymanie działań na wakacje do połowy sierpnia, że Warszawa ma czas, wakacjo legis, na opamiętanie, żeby się ogarnęła i tutaj zdefiniowała swoje stanowisko. Jeżeli się nie naprawi i nie powróci, tak powiem, na prawidłowe ścieżki, no to procedury europejskie z całą mocą i bezględnością znajdą ciąg dalszy, czyli prawdopodobnie właśnie bad finansowy na Polskę. Jeżeli to zostanie zrealizowane, jeszcze w wakacje, to wybiegam trochę myślą w przyszłość, ale to jest niedługo, bo zaledwie dwa tygodnie e, i rozmowy w tym, w tym kierunku się toczą i myślę, że e, na ulicy Wilczej, czy jak tam się nazywa ta ulica w centrum Warszawy, gdzie mieści się centrum PiSu, toczą się długie nocne narady, jak to rozegrać. pr już to zostało przygotowane, o tym możemy porozmawiać, jak to wygląda w sensie propagandy sukcesu na użytek mas, ale szczegóły techniczne nie są jeszcze dograne, są co najmniej dwie opcje. Pierwsza to jest opcja na konfrontację, mniej prawdopodobna, bo ona by doprowadziła do e, spalenia tego rządu, całej koalicji i o wiele gorszych szans wyborczych za dwa lata. A druga wersja, o wiele bardziej prawdopodobna, to jest taka, że dojdzie do zwarcia, w którym rząd z wielką gracją walcząc mężnie do ostatka polegnie pod ciosami Brukseli i w, z nimbem, e, bohaterskim no, odsunie się na aut i przyjdzie przyjdą przed terminem wybory. No bo koalicja przegrała, bo rozsypała się, bo w między Kaczyńskim Gowinem i Ziobrą było tak gorąco, że mam przegraliśmy jeden głos w większości w Sejmie. Nie możemy dalej prowadzić tych najważniejszych spraw w, w sposób mniejszościowy, więc po prostu abdykujemy. I to jest wersja moim zdaniem bardziej prawdopodobna, jeszcze w sierpniu nas czekająca. W tej Nirwanie wakacyjnie, gdzie wszystko jest przykryte dobrymi wiadomościami makro, to istotnie jest istot, ta, taki bolesny kontrapunkt zimnej prysznica, zimnej wody w upalny wieczór. No jak to? I kiedy jest tak wspaniale? Wszystko idzie dobrze, prawda? Nawet covid żeśmy jakoś tutaj ogarnęli. I patrz pan, no i ten facet nam tu mówi, że tutaj nas czeka taki zakręt. No czeka nas, no bo setek miliardów euro dotacji nikt ciepłą ręką nie rozdaje ludziom niepokornym, którzy nie realizują interesów strategicznych. Po prostu. Więc musi dojść do jakiegoś przesilenia i w tym kierunku to zmierza, a ci w środku goście są tego doskonale świadomi i chcą to tak jakoś ustawić, żeby no pod tym walcem drogowym nie zginąć, bo przecież oni to wszystko ustawili i namotali kilka, dwie kadencje. Tak? No, Rządzili, nie tego Namotali i to jest ich zbiór, to, to jest wino z ich tłoczenia, oni to wyhodowali, oni to zebrali, przynieśli tam ze, zebrali to kisło tak ze... i. teraz pijemy to wino, no bożole kurde, kwaśna cholera. Co to jest? Weź pan, to, weź pan to na ocet wylej. To się nie nadaje do niczego. No właśnie. No to co? To, to trzeba iść na aut i trzeba się ewakuować. Starczą, bojownika o wolność, demokrację i patriotycz, z patriotycznymi hasłami na ustach. No przecież broniliśmy, i żeśmy mogli ale nas. No siła złego na jednego, pokonali nas. Ale my jeszcze się odegramy, my tu się odegramy jeszcze, tak. No to na tej właśnie zasadzie to w tę stronę zmierza. E, ja tu jeszcze nie wszystko dopowiedziałem. Mamy ten główny wektor starcia z Unią Europejską, bardzo poważny, bo to nie chodzi o, o żadne pinac, to nie chodzi o hasełka, Chodzi o setki miliardów z tych, tych programów tak zwanej odbudowy po COVID-zie, które żeśmy sami sobie zafundowali, bo po cholerę było zamykać gospodarkę, żeby potem pożyczać u lichwiarzy na procent, na tak zwaną odbudowę, zwłaszcza w, w Berlinie i, i we Frankfurcie. Po co było u nich pożyczać, tak? Na Europejski Fundusz Odbudowy. Po co? Nie no trzeba prostu... było użyć, żeby odbudowywać, tak? No ale widocznie była inny program, inny, inne wymagania. Wie pan, no, mamy reset. No to trzeba zburzyć, żeby build back better. Rozumie pan? No. Może teraz wreszcie mi się uda to dopowiedzieć, bo, bo jest taka sprawa, że to nie jest tylko problem właśnie wizerunkowy i finansowy na zewnątrz. Niemniejszy chyba problem jest w środku, a może nawet główny, dlatego że podzielono skórę na niedźwiedziu, a niedźwiedź wciąż żywy i co więcej strasznie wkurzony. W związku z tym te wszystkie obiecanki no, poszły w gwizdek i teraz zaciągnięte zobowiązania polityczne no, będą z całą pewnością bolały. Widać, że, że parę osób się na tym przewróci jeżeli chodzi o, o ich pozycję. Niektórzy wyjdą obronną ręką właśnie pod płaszczykiem patriotycznej walki tutaj o gospodarkę polską i o suwerenność, ale i tak te sprawy są bardzo widoczne i ludzie myślę, że się zorientują w tym temacie, że to jednak było przelicytowane. No to jest jeden wektor europejski, ale mamy jeszcze wektor światowy, międzynarodowy tak zwanego najważniejszego sojusznika natowskiego, czyli Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa została całkowicie przegrana na wszystkich frontach. Amerykanie nas poinformowali poprzez media, że umówili się z Niemcami w trójkącie z Rosją, co do Norsing 2. Bez naszej wiedzy, zgody, bez podobno Departament Stanu oficjalnie nas zapewnił, że odbył konsultacje z Warszawą i Wilnem na temat tej strategicznej umowy i zniesienia sankcji na budowniczych Narsin-2, czyli de facto na zgodę na gładkie uruchomienie tej jesieni drugiej nitki Narsin-2. Amerykański Departament Stanu, w którym Kaczyński Sojusz, pokładał wszystkie, 100% nadziei na nasze bezpieczeństwo strategiczne, militarne i ekonomiczne i energetyczne. I co? I zostaliśmy wyrolowani tak samo jak 80 lat temu. Ponadne... Czyli wygraliśmy, wszy... wygraliśmy wszystko, a nawet nic. Wygraliśmy wszystko w sposób bohaterski, nas wyruchano w wiadomy sposób. Z pełną utratą wizerunku. Tak, ale jakoś o tym nikt nie mówi w środku lata, że faktury na gaz poszły do góry o 25% do ubiegłego roku w dwóch transzach. No bo Urząd Regulacji Energetyki podpisał zgody. Ja wiem, że taki jest trend europejski, że w Paryżu, o czym moi czytelnicy doskonale wiedzą, w tym samym miesiącu, od 1 sierpnia, to nie jest przypadek. Zadekretowano podwyżkę cen o 1,8. Tak samo jak w Berlinie. Gaz podrożał w całej Europie. We Francji, w Hiszpanii, w Niemczech. Z dniem 1 sierpnia płacimy drożej za gaz. Tak samo w Warszawie. To nie dlatego, że PGNiG się umówiło z Niemcami na podwyżki. Nie. Po prostu takie są realia rynkowe. Ale kto ustalił te realia rynkowe bardzo dobre pytanie. Realia rynkowe ustalił rynek oraz czynniki. Go, oraz czynniki te realia rynkowe inscenizujące, czyli Władimir Władimirowicz-Putin ze swoim e, przybocznym prezesem Gazpromu Miedwiediewem e, i e, kanclerz Angela Merkel, która odchodzi ze stanowiska, przysłała na wczorajszą, 1 sierpniową 77 rocznicę powstania warszawskiego swojego następcę Armina Laszeta, który zachował się jak zwykle godnie, no wiadomo, złożył kwiaty i tam się ładnie sfotografował w obecności naszego premiera. No, Niemcy, którzy pacyfikowali powstanie warszawskie, przybyli w kolejną rocznicę i złożyli pokorne gęsty zrozumienia i e, pojednania na grobach e, naszych przodków, tak? Ale istotny element 1 sierpnia, taki rzetelny, prawdziwy, brzęczący monetą jest taki, no, że gaz podrożał tego samego dnia w całej Europie. Dzięki porozumieniu zawartemu ponad naszymi głowami, bez naszej obrobaty, a nawet przy naszych sprzeciwach co do Nord Stream między Putinem, Merkel i prezydentem Stanów Zjednoczonych Bidenem. Taka jest prawda obiektywna, może się sprawdzić w archiwach dyplomatycznych. Tego typu rozmowy się odbyły, cała seria wielo rakich dyskusji. Od maja począwszy dyplomacja wahadłowa amerykańska, latająca między stolicami naszego regionu. Niemcy tutaj bardzo aktywnie uczestniczyły, tam gościły różnych wizytatorów i Putin był bardzo aktywny w swoich wizytach międzynarodowych. No i w końcu się okazało, że stanęło na tym, jak miało być, czyli że rosyjski gaz będzie dystrybuowany na całą Europę przez główny zawór gazowy w Niemczech. Hmm. No tak, po prostu. A my możemy sobie tutaj dużo naprodukować i naplanować, bo nasz alternatywny gazociąg północny z szelfu Morza Północnego z Norwegii został w Danii właśnie. To całkowity przypadek. W tym samym tygodniu, co udzielono wstępnej zgody na dalszą kontynuację prac e, dokończenia Nord Stream 2, zablokowano przez Greenpeace, oddział duński, tego krytycznego odcinka na wodach terytorialnych Danii. To nie przeszkadza budowy całej reszty gazociągu, ale bez tego odcinka, który przebiega przez tereny gniazdowania nietoperzy, nocków i tam żab rechoczących, tak, no to ten cały... Jakieś grzyby albo ryby. Rurociąg jest okant... Do potłuczenia po prostu nie będzie działał, bo ten fragment kilkudziesięciu kilometrów jest niezbędny, żeby w całości mógł tłoczyć gaz wydobywany na podstawie koncesji zapłaconej już, opłaconej przez PGNiG. Więc ciekawe rzeczy się dzieją, warto to obserwować, a z Warszawy tego typu sygnałów no, ani w ząb, jak na lekarstwo. Nikt tym się nie chwali, no, tymi wielkimi sukcesami bezpieczeństwa energetycznego. No, ja nie widziałem żadnego oficjela odpowiedzialnego, w szczególności czwartego bliźniaka z, z, z tym specjalnym ministerstwem do spraw strategicznych aktywów energetycznych. Tak? Jest taki urząd, jest taki superminister, który za to odpowiada, osobisty przyjaciel Kaczyńskiego i Glapińskiego notabene. Nie chwalił się. Mówi, że harmonogram nie jest zagrożony. Duńczycy wprawdzie zablokowali, a to jest tylko, to jest chwilowa decyzja administracyjna. Ona powstrzymuje realizację, ale tylko na tym krótkim odcinku cała reszta nie jest zagrożona. My cała reszta nie. To jak w tym traktorze, pamiętasz? Ten sketch, było w Poznaniu chyba grane, Laskowika, z tym jak tiaktoj się, się zepsuł. Tak, tak. Ale, ale ty dlaczego mówisz, że się zepsuł? Przecież ma, co się zepsuło? No jedno koło, ale przecież ma trzy koła dobre. To ten rurociąg będzie miał trzy koła dobre, tak? Tak. Także widzimy, że zasłona już opadła zupełnie. Widzimy, co jest za kurtyną. Także nie są to sukcesy rządowe, lecz pełna porażka i to na całej linii w kontaktach z Rosją, z Berlinem, z Waszyngtonem. Nie da się już chyba tego przykryć niczym. Natomiast wszyscy jeszcze udają, że orkiestra nadal gra i że jest fajnie. A chyba że, jednak fajnie nie jest. No i że walczymy ze stolicą na te. No tak, tak. To jeszcze w tle się odbywa w międzyczasie, spis powszechny. No nie, Inwentaryzacja? Nie, nie. Ja, ja mówię o, nie, nie ja mówię o nowelizacji KPA, gdzie... A, no tak, tak. No, ja też gdzie tego... odezwały się w ostatnim tygodniu oficjalne głosy grożące nam palcem i to poważnie. To znaczy, za duży skrót myślowy zrobiłem. Za duży skrót myślowy. Departament ta... Stanu nam tu powiedział, że tutaj ta nowelizacja to, to grozi w interesy Diaspory z wiadomego pochodzenia, i tutaj też ofiar Holokaustu, i tutaj my się z temu sprzeciwiamy. I to te przepisy, które polski rząd chce wprowadzić, to mogą trwale popsuć stosunki międzynarodowe. Więc to, to, jest, no to jest bardzo poważny gest, no bo Stany Zjednoczone istotnie są zobligowane ustawą senacką 447 do realizacji tego porozumienia tak zwanego Terezińskiego, czyli wspierania wszystkich inicjatyw restytucji tak zwanego mienia bezspadkowego na naszym terenie, głównie Polski, ale chodzi, głównie, chodzi o cały region Europy Środkowo-Wschodniej. W 95% dotyczy to ziem, byłej Rzeczpospolitej, więc to chyba tylko adresatem jest głównie Polska tej ustawy, ale o tym się elegancko nie mówi. No i podobno te wszystkie nowelizacje kodeksu postępowania administracyjnego godzą w tę możliwość, naruszają interesy realizacji tych roszczeń bez mienia bezspadkowego, co jest absolutną bzdurą, bo kodeks postępowania administracyjnego dotyczy z samej definicji, postępowania administracyjnego, czyli decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji państwowej, a nie ustawy pod tytułem e, prawo spadkowe, która rządzi wszystkimi spadkami, tak? Mienia posiadające spadkobierców i mienia tego spadkobiercy tych spadkobierców nieposiadających. I to właśnie chodzi o to. Mienie Bezspadkowe Zostawy Amerykańskie 447 to jest to mienie, które e, było wcześniej własnością społeczności żydowskiej, czy tam ludzi się identyfikujących jako przynależni do tej religii, bądź społeczności e, wyznaniowej, etnicznej, czy jakkolwiek by to nie definiować, to są różne definicje. E, osobnicy z, tego, z tej diaspory Zmarli bezpotomnie, a których mienie ktoś tam zagarnął, czy tam przygarnął po wojnie, czy w jej trakcie, no to nie mają się gdzie zwrócić, no bo zginęli i nie mają potomków, którzy mogą się upomnieć. To mienie zostało gdzieś tam zaginione i właśnie tego dotyczy ustawa 447 we wszystkich krajach cywilizacji zachodniej, łacińskiej. Mienie bezspadkowe przejmuje skarb państwa. Po prostu, skoro nie ma... Spadkobierców zgłaszających się z roszczeniami do dziedziczenia, no to w rolę spadkobiercy z mocy ustaw to regulujących, czyli właśnie ustawy o spadkach, wkracza państwo. I tak jest od starożytnego Rzymu od 2000 lat. Nieprzerwanie w naszym kręgu cywilizacyjnym, ale ktoś postanowił to zmienić i wprowadza nowe reguły plemienne do tego zwyczaju i ten wyłom w postaci ustawy 47 został postawiony, ale wciąż mowa jest o ustawie o przepisach spadkowych, a nie prawa administracyjnego, bo spadku nikt nie nabywa i nie oddaje, nie przejmuje na drodze decyzji administracyjnej. Wszystkie one, te decyzje dotyczące spadków zawsze od czasów niepamiętnych były ferowane przez sądy, a nie przez administrację państwową, czyli przez rządy, przez inny organ władzy, trójpodział władzy, przypomnę, przez władzę sądowniczą, na mocy postępowania jakiego? Spadkowego. I rządzi tym wszędzie w świecie cywilizacji łacińskiej i też innych e, prawo spadkowe, które wszędzie jest skodyfikowane. Kto to nabywa nas... spadek, na jakich warunkach, w jakich... Te, te, I trzeba przynieść dokumenty i sąd odbywa posiedzenie jawne lub niejawne, lub nawet ich serię i na końcu wydaje wyrok w postaci, postanawiam w imieniu w naszym terenie Rzeczpospolitej Polski, że nabywa spadek w takim i w takim wymiarze, taki i taki dział spadku, postanawia Rzeczpospolita Polska. No i tyle. Widać, że w naszym kraju funkcjonują zupełnie szczególne mm, okoliczności, Także pewne elementy prawa rzymskiego straciły swoją ważność. Natomiast widać, że w tej, w tej całej ustawie jest drugie dno, co najmniej jedno, że nie chodzi tutaj o to mienie bezspadkowe, lecz o całkiem inne mienie i nabyte w zupełnie innej procedurze, czyli administracyjnej i wiadomo, że inne podmioty zbywały, inne nabywały. Nie jest to coś, co można łączyć i zupełnie inaczej istota sprawy wygląda. No data przedawnienia tutaj jest, bo to jest ten no najważniejszy właśnie. artykuł z tej nowelizacji, który mówi o obowiązkowym przedawnieniu roszczeń e, wydanych decyzji administracyjnych e, z zawitym terminem 30 lat, nawet w wypadku decyzji ewidentnie naruszających prawo czyli z naruszeniem prawa, jeżeli wydano decyzję administracyjną okradającą kogoś tak? 30 lat temu i przez te 30 lat nie wszczęto skutecznych środków e, zaradczych, czy jakiegoś procesu sądowego, czy innych e, środków naprawczych, no to po upływie 30 lat te roszczenia po prostu z mocy tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego się przydawniają. Jeżeli jakiś urząd wydał decyzję rażącą, naruszającą prawo ponad 30 lat temu, czyli tak jakby w okolicach trans, sławnej transformacji ustrojowej, bo to o nią chodzi. No to już jest po herbacie, po, po, kochany panie, o co panu chodzi? My wiemy, że to jest nielegalne, wiemy, że to jest zajumane, zukradziono miliardy złotych funduszu FOS, ale co z tego? Wydano decyzję administracyjną jawnie naruszającą porządek prawny, nawet ówczesny, i co z tego? Minął 30-letni termin. Przepadło. Możesz się, możesz tak się pan odwołać do świętego Piotra, bo już nawet nie do Sądu Najwyższego. Bo Sąd Najwyższy, jak wiemy, już został sparaliżowany. No tak, także mamy tutaj ciekawą kompozycję w tej grze, bo wchodzą konkretne grupy interesów i to są dosyć silne grupy interesów, plus e, rozjemca w postaci Waszyngtonu oraz Brukseli. Także dużo rzeczy się dzieje naraz. E, gra jest wielopoziomowa i, i widać, że będzie ciekawie i to już niebawem, bo przed jesienią te sprawy e, bardzo mocno będą wybrzmiewać. No i będą też przyczynkiem do, myślę, zmia, zmiany na naszej scenie politycznej. Przede wszystkim 15 sierpnia zmieni się zegar, bo Bruksela po prostu huknie poprzez Strasburg i powie dosyć tej zabawy, my wydajemy wyroki, wy ich nie wykonujecie i to, to nie jest, my tutaj nie gramy w bierki i w kulki. My tu jesteśmy poważnymi ludźmi w czarnych łachmanach i my wydajemy wyroki i macie je respektować. Koniec. Kropka. No, i zacznijmy. No I jednocześnie poważna jasność. Właśnie jak, jak to zwykle bywa, nieszczęścia chodzą parami, a jak nie parami, to czwórkami, więc tych tematów, które wypłyną, jednocześnie będzie zapewne więcej. jak to zwykle bywa w zamieszaniu, wszystko dzieje się naraz. No i wtedy obrońcy, yy, obrońcy patriotyczni naszego Bantustanu czy nadwiesiańskiego terytorium etnograficznego okażą się całkowicie yy, no, yy, niemęscy, tak bym powiedział, w <gryw> nowomowie. <gryw> yy, czyli trzecia płeć w pełnej rozciągłości. Mężnie walczyli, ale... Patrz pan, kurde, polegli, ale nie do końca, bo ciągle żyją, tylko że są na aucie. Poddali się bez walki. No po prostu zeszli ze sceny, nie ma. I coś nowego powstało. Tak, tak to widzę, ale to, się ale, ale to nie wydaje, tylko Europa. Niezły interes może być. Ale tu, nie tylko Europa, bo jest, zauważ, że Kaczyński kupił sobie bilet z, tym, z tą Tromtadracką i nowelizacją KPA yy, yy, diaspory żydowskiej. Bo oni wrzeszczą teraz na cały świat, że narusza nasze interesy, bo nie możemy tutaj mienia bezpłatkowego i tak dalej. Co jest ewidentną bzdurą i każdy mający dwie synapsy łączące w świecie prawnym rozumie, że to przecież to, co ma piernik do wiatraka. Po co oni tak się drą? No właśnie chyba po coś, bo oni nigdy za darmo do tej pory nie wrzeszczeli. I skoro tak wrzeszczą na Kaczyńskiego pokazowo tam mu i wygrażają palcami i pięściami, to coś jest na rzeczy, że no <śmiech> jaki to wspaniały defensor Poloniae, tak. O, się objawił na prawicy. No Kaczyński nas własną piersią zasłania. Oczywiście bez sensu i to nie ma nic do rzeczy. ale <śmiech> I departament... to jest znaczące. Ale departament stanu tutaj ja zgorszy. I telawiw się wzburzył i grozi palcem i zerwaniem pogorszeniem nienaprawialnym stosunków. <ścoughs> no, no, serio. Taką notę dyplomatyczną wysmarowali nowy rząd tego nowego twardogłowego premiera. Także wiesz, no tutaj nie ma żartów to tam grożą nam palcami i ojej, co się stanie, będzie, ja no, koniec świata będzie. Także, no, no po co to jest tam zamieszanie? No, chyba coś nowego się wydarzy. I w tym wydarzeniu albo, albo koalicja Kaczyńska się ostanie i będzie dalej hmm, sprawowała rządy, co chyba ma już y, szanse mniejszościowe albo po prostu te rządy odda, przejmie ktoś inny i dalej będzie to popychał, no bo siła złego na jednego, nie daliśmy rady. Broniliśmy ale i pan, no. Zablokowali nam fundusze. <śmiech> I co my zrobimy teraz? Nie mamy grosza przed uszy i co będziemy rozdawać? 500 plus i, i, i koniec. <śmiech> Nie ma więcej w Kasi. Podnosimy podatki, dyscyplina budżetowa i tak dalej, i tak dalej. Mandaty do 30 tysięcy drogowe. Także sam rozumiesz, że tutaj idzie wiesz, idzie po wakacjach w stronę dyscypliny. A najgorsze jest to, że no, ten najważniejszy sojusznik, który nas tak kocha i nas własną piersią broni i chroni i tam rakiety nawet nam w Radzikowie buduje, no to, to, no, to nas po prostu sprzedał jak zwykle. Ej, no, przecież nie będzie się bił z Putinem na rakiety, tak? Dlatego, że Putin sprzedaje ruski gaz, przecież my sami go chcemy kupować. Ogrzewamy nim własne domy, to czego chcemy od Putina? Że nam gaz dostarcza? No to za to przecież nie będą go strzelać rakietami, tak? Że nam sprzedaje gaz. Co prawda droższy, no ale to nie jest kazus belli. W końcu to są długoterminowe kontrakty. Chcieliście? To sobie podpisaliście, no. Chcieliście, to macie z w tomacie, tak? Wierzyliście w cuda, no to wasz problem. No ta nasza polityka zagraniczna, to niestety, to opiera się na samych brzonkach. No kłopot z tym, że niektórzy z nas to dawno temu widzieli, że to są mrzonki, brzonki, proszę ciebie i brzonkania trzmiela w środku sezonu. Ale jak przychodzi zima, to trzmieli już przestaje bzykać. No jak jest zimno, to się raczej słabo rusza. Prawda? No. Także ta strategia putinowska jest chyba bardziej trwała, bo jest dobra zarówno na gorące lato, Jaki na śnieżną mroźną zimę. To, ale jeszcze Boże, tutaj... nie chwalę Putina. Nie, nie jestem nie. Nie, ale to jestem to jego agentem, bo, bo też płacę faktury i wiem, ile gaz kosztuje. To nie jest słodkie. A, a jeszcze bardziej gorzkie jest to, że wiem, skąd ten gaz pochodzi. No tak. Jak to musi boleć? no ale niestety innego wyboru nie ma bo możesz sobie tutaj wiesz zebrać chrustą i napalić, no nie możesz bo, no bo jest zakaz palenia chrustem przynajmniej na razie, chyba że już będzie taka bieda że już będziemy palić czym popadnie przyjdzie straż miejska i cię nie, nie bój się cię załatwi no tak. dostaniesz pięć tysięcy i ci piecy opieczętują no właśnie, bo ostatnio właśnie była, nowy spis był. Był spis, źródeł ciepła, paneli i tak dalej. To się chyba nie odbiło szerokim echem, natomiast na portalach ekonomicznych jak najbardziej. Każdy się tam musi wyspowiadać ze wszystkich urządzeń energetycznych, które posiada w domu. Pompy ciepła, kotły na paliwo, jakiego rodzaju. Niezależnie od spisu powszechnego. Jeszcze taki. Obłożono oczywiście jakimiś mandatami. Także ciekawe te ewidencje są. Praktycznie wszystkie strategiczne elementy będą zinwentaryzowane po takim spisie. Nawet trzony kuchenne na, na drewno. Wszystko. Kominki, cokolwiek. No widzisz, gospodarka energetyczna. No wszystkim no zarządzamy, nad wszystkim panujemy. I jak przyjdzie potrzeba, to zadekretujemy, że nie wolno używać palenisk na biomasę, albo na chrust, albo na drewno, albo na to i owo, bo to i tamto, to, to musimy bronić klimat i planetę przed globalnym ociepleniem i tak dalej. A to, że wy marzniecie, umieracie tutaj na odmrożenia, to nas nie interesuje. Planeta jest ważniejsza. No nie tak A dawno bo dwa tygodnie temu pojawił się pakiet dyrektyw 12 w Unii Europejskiej o szumnej nazwie Fit for 55, co ja nazywam bieda dla chudych. I jest głównym jego tematem oczywiście ochrona klimatu i prowadzi do radykalnego wzrostu ten wszystkiego, przede wszystkim właśnie gazu, prądu, ale także jedzenia, bo paliwo jest potrzebne do tych wszystkich rzeczy, do handlu itd. Eee, taką jedną liczbę podam, że w 2014 roku za 5 euro można było nabyć jedną jednostkę emisji CO2. To bodajże jest tona w tym przypadku. Natomiast teraz kosztuje 52 euro, więc kosztuje dokładnie 10 razy więcej. A porównując rachunki za prąd sprzed sześciu lat z obecnymi, to wzrost cen energii elektrycznej wyniósł ponad 60%. Także to nie są błahe sprawy. No nie są i te podwyżki trwają i będą trwały, bo rozpoczął się właśnie duży cykl surowcowy zainicjowany przez COVID. I będzie utrwalany przez kolejne lockdowny, przez kolejne działania biurokratyczne i także Komisję Europejską i ten traktat z Kyoto, traktat paryski, energia będzie drożała z różnych powodów, a przyspieszaczem tego są absolutnie odjechane pomysły ograniczenia emisji z pani Grety Thunberg Światowego Forum Ekonomicznego i tak dalej, które, które ci wszyscy ludzie zamierzają wszystko skodyfikować, zinwentaryzować i każdemu zapewnić minimum energetyczne do przeżycia. I nic ponadto. Temu służy przestawienie na przykład na elektryczne samochody po to, żeby móc w pełni kontrolować konsumpcję energii. W każdej chwili można każdy indywidualny samochód odciąć od zasilania. Nawet w czasie jazdy, kiedy za dużo kilometrów pokonuje wprowadzić indywidualne limity i tak dalej, co w przypadku paliw tradycyjnych, benzynowych było niemożliwe. No bo lejesz benzynę i jedziesz gdzie chcesz, tak? A jak masz nadzór elektroniczny i masz ładowanie elektryczne i masz bezpośrednią łączność non-stop przez internet, no to wiadomo ile tej energii zużywasz indywidualnie no i jak będziesz używał za dużo, to twój samochód po prostu stanie po wyczerpaniu limitu. Nie samochód trzeba być wielkim też. wizjonerem, żeby to odgadnąć, że w tę stronę to zmierza. I tak to się odbędzie. A wiadomo już, że ceny diagnostyków energii rosną. Między innymi także w wyniku rosną ceny samochodów w turnie, bo Samochody elektryczne podrożały, ale on, co ciekawe w czasach COVID-u elektryczne samochody podniosły także ceny za pośrednictwem rynku wtórnego notabene, czyli samochodów używanych, tych starych spalinowych dwu-, trzy-, pięcioletnich, ceny na rynku pierwotnym, czyli nowych samochodów spalinowych, które są w większości Europy obecnie już wskazane na wymarcie zaledwie za 10 lat. Wieku, w roku 2030 większość dużych państw europejskich już zaprojektowała zapro i wdraża zakazy administracyjne sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym roku. Czyli za 10 lat nowego spalinowego samochodu, nawet najbardziej wyrafinowanego i wydajnego, nie kupisz, bo nie będzie można go sprzedać. No, no tak. tylko jedna alternatywa, samochód na prąd. Ściśne. Ale ciekawą rzeczą jest od strony technicznej, że samochody elektryczne, bo to już yy, donoszą specjaliści, po kilku latach praktycznie tracą pojemność akumulatorów zupełnie, więc konieczna by była wymiana takiego elementu, a to jest radykalna część procentowa ceny. W związku z tym, przyrastają cmentarzyska samochodów elektrycznych, które w biednych krajach są składowane na wielkich placach. I to jak najbardziej jest przeciwne wszelkiej ekologii, bo o ile samochód spalinowy można wykorzystywać przez 15-20 lat, o tyle elektryczne tracą właśnie swoją pojemność akumulatorową w kilka lat. A przykładowo kilkuletnia Tesla może mieć... Zasięg na jednym ładowaniu 79 km. Można sobie takie opracowania przeczytać, znaleźć i po prostu te akumulatory więcej energii do siebie nie przejmą. Więc luksusowy samochód za dużo pieniędzy ze skórzanymi siedzeniami elegancko wykończony, przejeżdża 70 parę kilometrów i sobie zdycha zwyczajnie. Trzeba. No, wiesz, ja pamiętam to dawno temu było. Takie mochilańskie czasy, na Pasacinie przejeżdżałem 1200 km. E, oszczędny silnik diesla starej konstrukcji, ale już nie smrodził. No, jak był dobrze wyregulowany, to pracował bardzo ładnie. 1200 km na jednym zbiorniku paliwa. Super. Hmm. To już nie osiągalne teraz. To, to nie trzeba było nic lepszego, to po prostu było nieosiągalne. Marzenie y, typowego użytkownika dużych kilometrów. Po prostu jeździł, jeździł, jeździł, jeździł. I, no i odpalał każdej zimy, tylko bo miał jeden problem, bo to było jeszcze niedopracowane. Świece żarowe były nie do nie jakoś niesynchronizowany z tym wszystkim i każdy przychodził pierwszym mróz i one się wtedy przypalały, no ale to wystarczyło je wymienić, to był wydatek rzędu 100 zł. Jedna wizyta w warsztacie, pierwszy mróz, pyk, przy, przepalone, dobra, wymieniamy no i jeździ przez całą zimę, odpala w każdym mróz. Jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, no non stop. Komu to przeszkadzało powiedz mi. No widzisz, to żeby się marketing kręcił i, i handel międzynarodowy, to trzeba ciągle kupować nowe rzeczy i wyrzucać stare góry, śmieci rosną. A kiedyś yy, dużo przedmiotów miało taką właściwość, że można je było zostawić w spadku. Czyli miały kilkadziesiąt lat użytkowania i były nadal dobre i co więcej, stawały się dziełami sztuki. Ten samochód z Wolfsburga, tu niezbyt jest, bałam wielką... Sympatią do tego koncernu e, założonego przez e, Adolfa, ale, ale no produkt no, miał parametry techniczne spełniające wymagania. Był użyteczny, był grzeczny, był cichy, był sprawny, działał bezawaryjnie przez lata. 500 tysięcy kilometrów. Powiedz mi, komu to przeszkadzało? Dlaczego nie może normalna bryczka osobowa z dużym bagażnikiem taki no taki typowy średniej klasy samochód rodzinny przejechać pół miliona kilometrów? Dlaczego? To jest 10 lat 50 tysięcy na, na rok. To, to trzeba jeździć, żeby tyle wy, wystukać. To wiesz dokładnie, ile to czasu zajmuje zrobienie rocznie 50 tysięcy. Dużo. No, trzeba się nasiedzieć, to boli tyłek kręgosłup, trzeba mieć dobry fotel, żeby tyle przejeździć. 10 lat. Samochód jest właściwie już wyeksploatowany na maksa, ale on jeszcze działa po tych dziesięciu latach. No tutaj możemy jednym, jednym wskoczyć w temat presji kredytowej i zdobywania coraz to nowszych nowości. Także to jest szeroki temat w tym momencie. No tak, ale jak policzy wszystkie koszty użytkowe tego, to samochód elektryczny do tego nie ma się nijak, po prostu. To jest jak kwiatek no, do Znaczy Mówię o tych rzeczach starych, że y, urządzenia, maszyny, które funkcjonują przez dziesięciolecia, które pełnią swoje funkcje w niezmienionym kształcie i y, y, dają właścicielowi czas, dodatkowy, w którym nie musi się rozglądać za nowym modelem, za instrukcją użytkowania, która jest coraz grubszą książką, za szeregiem urządzeń towarzyszących takiej maszynie czy pojazdowi, że praktycznie nie wiadomo o co chodzi i trzeba wzywać jakichś młodzianów, żeby to wszystko rozgryzali. Człowiek by się wtedy innymi rzeczami zajmował, natomiast tym sposobem jest ciągle zajęty nieustannym szumem informacyjnym. To jest chyba jeden z powodów. Natomiast kwestia wydawania ciągle nowych pieniędzy na nowe modele, no to jest już inna rzecz, kwestia stylu życia i, i cały czas zajmowania się tym cywilizacyjnym szumem. No ale to jest potężny rynek, potężna branża przemysłu, duża część produkcji przemysłowej świata. Więc to warto się nad tym zastanowić, dlaczego nagle przestawiane jest to na, na nową, tak zwaną technologię, która jest ekonomicznie zupełnie bez sensu, bo żeby to stało się porównywalne, tak na pobieżny rachunek, który ja jestem w stanie bardzo szybko oszacować i wykonać, to e, koszt, cena hurtowa tych dużych ogniw baterii elektrycznych do tych samochodów musiałaby spaść co najmniej o 50%, czyli dwukrotnie. Jeszcze od tego dosyć niskiego poziomu obecnego, żeby to stało się ekonomicznie uzasadnione i żeby było konkurencyjne. A jednak ktoś to robi. Pytanie, czy to jest bardzo wyrafinowane Taki opcja przyszłościowa wabank, stawiamy wszystko na to, że te ceny spadną do tego poziomu. To jest wersja optymistyczna, a wersja pesymistyczna brzmi tak. Mamy gdzieś, czy ceny spadną, czy nie. Po prostu wiemy, że tak ma być i tak robimy, bo taka jest moda, ktoś nam tak nakazał i nie ważne, że to będzie droższe czy tańsze, kładziemy na to lachę. Wszyscy będą jak elektrykami i koniec. No, ale no, to jak jest to bardzo możliwe, w takich przypadkach, jejku, jeżeli yy, yy, wszystkie struktury państwowe, yy, znaczy międzypaństwowe zaczynają robić absurdalne rzeczy, to, to wprowadzanie aut elektrycznych nie jest aż takie absurdalne naprzeciwko innych rzeczy, które robią i to z dużym naciskiem. Więc może w tej metodzie widzą jakiś sens, żeby w ogóle zdążać do absurdu przez te wszystkie kryzysy i, i, i no, rewolucje przemysłowe, jak nam tu nasz ulubieniec y, proponuje. No rewolucja przemysłowa polegająca na tym, że bardzo nowocześnie płacimy za wszystko dwa razy drożej. Tak? No to jest być może jakiś postęp, tak? w sensie y, strategii makro. Tak, no bo wskaźniki nam rosną. Tak, jest i to dwukrotnie. Więc energia jest droższa, więc tutaj wiadomo, że Obroty rosną. i tak dalej. I nie ma problemu przez najbliższe kilka lat, jak będziemy to wdrażać. Te idiotyczne pomysły, nie ma problemu z zawałem z, um, piramidy długu. No bo wszystko staje się z dnia na dzień droższe, Wobec tego wzrastają wpływy podatkowe, bo rośnie VAT i tak dalej. Wszystko jest droższe, są wyższe wpływy, jest nominalny wzrost gospodarczy. Jak spojrzeć efektywnie tak naprawdę, to gospodarka realna się kurczy tak? o kilka procent. Ale to nie ma znaczenia, bo nominalnie jest 3% do przodu. O. Czyli, Więc plan czyli, jest wykonany. Czyli w tym roku nie ma zawału finansów, rozumiesz, bo Wszyscy dłużnicy są w stanie obsłużyć swoje zobowiązania, o to chodzi. Ja tu widzę też y, więcej elementów tej intrygi, mianowicie y, to odraczanie krachu finansowego poprzez wprowadzanie nowych, nowych pomysłów gospodarczych, które powodują sztuczny rozwój, tak jak w tym przypadku. No tak, który zawsze jest droższy odtworzenie tego, co było, na nowe tory jest zawsze droższe od poprzedniego i stoimy w miejscu, nawet cofamy się, ale nominalnie jest kolosalny rozwój, bo to wszystko dwa razy więcej kosztuje. W sensie nakładów finansowych i czasowych też, i materialnych. Więcej no i oczywiście modernizację fabryk i tak dalej, nowe podrokoły, tak. specjaliści. I wszyscy, wszyscy, cały świat ma zatrudnienie i wszyscy biegają w kółko jak w malignie, tak? nie mają chwili przestoju, kręcą się w kółko, bez sensu, robią rzeczy absolutnie absurdalne, no ale przecież jest wzrost gospodarczy, który nie oznacza wzrostu realnego, bo nie postąpiliśmy ani kroku naprzód, nic się nie posunęło, ani wydajność, ani, ani realny wzrost, ani bogactwo narodowe, nic, nie, wszystko się cofa ale nominalnie coraz szybciej biegamy w kółko. Rozumie pan. Na tym sprawa polega. Dzięki temu cały system się jeszcze nie zawalił, bo wszyscy coraz szybciej biegają, żeby stać w miejscu. Tylko właśnie to jest to jest ciekawe zjawisko. Przeglądałem sobie dzisiaj jeszcze dla przypomnienia wykresy sprzed dwóch tygodni gospodarcze, które Glapiński wyemitował. Szereg tych, tych wykresów jest i, i wykresy polskie i zagraniczne, ekonomiczne wszystkie jak zwykle. No i co mnie tam intryguje? No, to zawsze, że wykresy długoterminowe są nieubłagane. To jest rejestracja pewnych zjawisk, które przypominają rozpędzony pociąg. Po prostu mm. nie da się tego zatrzymać. Wszystkie pewno... bez wyjątku. Tam nie ma ani jednego, który by temu zaprzeczał. Na tym polega właśnie wniosek ten, ten koronny, centralny, że tu nie ma żadnych wymówek. Wszystkie się skończyły. Tak, dochodzimy do kresu możliwości tej gospodarki, tego systemu finansowego i te wszystkie parametry o tym świadczą. Natomiast one są jasne praktycznie wyłącznie dla specjalistów, bo... To są jak zwykle trudne wykresy. Trzeba wiedzieć, które parametry co znaczą. Ktoś, kto nie pracuje z tym na co dzień, to te znaczenia się wymykają. Trzeba od nowa wracać do definicji wszystkich tych parametrów. Natomiast zwykle jest to w ten sposób, że po jakimś czasie taki wykres się realizuje w całości, bo te procesy trwają nie tyle miesiącami, co nawet latami. Także rozpędzone tematy. Przykładowo weźmy demografię. No demografia w Polsce jest nieubłagana. No wkurczy się naród. Liczba zgonów przekracza liczbę urodzin. Tego się nie da zmienić dekretem żadnym. Po prostu ten proces został napędzony przez różne zjawiska i on będzie miał określoną później konsekwencje w całej gospodarce. Zgadza się, ja ci, tylko... Przypomnę bolesną prognozę, że stan umieralności z końca ubiegłego roku zostanie utrzymany w roku następnym i to się stało. Po pierwszym półroczu GUS, jak zwykle, podał półroczny bilans statystyczny urodzeń i zgonów, z którego wynika, że poziom Umieralności covidowej z roku 2020 został utrzymany, czyli prawie 200 tysięcy na minusie w skali roku. To powinno ta, to zjawisko, gdyby covid istotnie był epidemią naturalną, osiągnąć apogeum i zacząć w jakimś momencie wygasać. A to nie ma miejsca. Jest stabilny stabilne żniwo śmierci. W ubiegłym roku przy tym wielkiej panice prawda, było mniej więcej takie samo tempo wymierania jak teraz w tym roku, kiedy w Nirwanie wiosenno letniej pogrążamy się, gdzie mamy wszystkie wskaźniki na plusie, bo jest tarcza covidowa i bardzo dobre wskaźniki, gospodarka się odbudowuje i mamy Narodowy Plan Odbudowy i Europejski Plan Odbudowy <śmiech> i wszystko pięknie na kredyt idzie do przodu. Tak, tak i mieszkania drożeją i trzeba inwestować i budujemy i oddajemy i wszystko się kręci. Panie, żyć nie umierać. No ale rok do roku umiera Persal do 200 tysięcy protaków. Ponad normatywnie. Polska się kurczy, powinna być co, co najmniej stabilna, a przez 12 ostatnich miesięcy zmarło prawie 200 tysięcy więcej niż się urodziło. Ja nie wiem, że jest spadek aktywności seksualnej, bo może coś tym ludziom przeszkadza, prawda? To i owo. Nie wiem, nie wiem, nie orientuję się, nie zarobiony jestem. Nie, nie znam Zobądają się. Nie wyglądają wiadomości za długo. Ale, ale, ale sumarycznie to tak wygląda, że, że od półtora roku wpadliśmy w dołek demograficzny i to jest spirale śmierci. No, takie procesy, jeżeli się rozpędzą, to one są bardzo groźne. To nie od razu jest e, oczywiście no, poważne ryzyko likwidacji państwa, no, bo to wiadomo, żeby zniknął milion, to trzeba pięciu lat. Dwa miliony to w, przy tym tempie to dziesięciu lat, więc to... To trochę potrwa, ale jako tendencja demograficzna w miarę młodego społeczeństwa przekrojowo, które powinno teraz wchodzić w etap przyspieszonego rozwoju demografii, bo wyż demograficzny tutaj na naszym terenie dominuje. Młodzi ludzie po prostu stanowią dominantę przejściową. Ona się kończy. Ten wyż demograficzny. Jaruzelski ze stanu wojennego się kończy. No i zdolności rozradcze tych ludzi po 30 także się kończą szybko. Tak? Ale my jesteśmy na końcówce tego. I akurat na końcówce, gdzie powinno być nadal przyspieszenie demograficzne, to znaczy ci młodzi ludzie z wyżu demograficznego powinni mieć potomstwo, kiedy są jeszcze zdolni tak? i je wychowywać, no to nagle wymierają, nie mają nowych dzieci, yy, większa liczba zgonów, no i tej szansy nie wykorzystujemy na rozwój. Przypomnę, że podstawowym wskaźnikiem, tym motorem wzrostu gospodarczego jest po prostu yy, tak zwanym prymarnym, pierwotnym jest demografia. Wzrost gospodarczy bierze się z kilku źródeł, czyli wzrostu wydajności, ale na pierwszym punkcie pierwszym punkcie programu jest wzrost demograficzny. Czyli jeżeli mamy wzrost populacji o 1%, tak, to powinien temu towarzyszyć co najmniej 1%, Co najmniej, bo to jest wskaźnik mnożnikowy, bo to jest wiele potrzeb życiowych. Co najmniej 1% wzrost naturalny PKB, czyli produktu narodowego brutto. Im więcej nas jest, tym więcej produkujemy. Ale to jest efekt nożnikowy, bo młode pokolenie, czyli dzieci, młodzież, generują potrzeby wtórne. I rodzice na to pracują. W dwójnasów, w trójnasów dwoją się i troją, żeby było lepiej. I trzeba do szkoły, trzeba na wyprawkę, trzeba na wakacje, trzeba na urządzenie domu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko rośnie. To nie... Jeżeli ludność... Wzrasta rok do roku o pół%, to z tego samego powodu młode społeczeństwo generuje ponad 1% dodatkowego wzrostu PKB. Mnożnik tu jest co najmniej 2. Dlaczego? No bo jest wiele nowych potrzeb. Trzeba pieluchy, trzeba żłobek, trzeba przedszkole, trzeba szkołę, to i tam, to i owo. Tak to działa. A, a kiedy zaczynamy wymierać, to znaczy jest nas nie więcej o 1%, o pół procenta tylko tam o pół procenta mniej. To, co się dzieje? Spirala kręci się w drugą stronę. Rozumiesz? Dynamika działa z tą wisielczą siłą w przeciwnym kierunku. My nie mamy zwiększonych potrzeb. My mamy zwielokrotnione mniejsze potrzeby, bo emeryci mniej jedzą. Mniej podróżują, mn... mniej jedzą, mniej inwestują, mają wszystko w tyle, po prostu umierają. Hmm. Wow, to jest poważna sprawa, tak. A widziałeś kiedyś, żeby rząd Morawieckiego akurat temu poświęcił 5 minut konferencji tego ministra od zdrowia? No nie, tematu nie ma w ogóle. Nie ma. Polska wymiera, a on to ma w stupie. Oni mówią jakiś Trzecia, trzecia fala, piąta fala, nie wiadomo co, kolejny wariant zdetestowany PCR, tak. Który sam założyciel, twórca, notabene noblista, mówi, że to jest dupy, nie nadaje się do tego celu. Tym nie można niczego zdiagnozować, ale jest używany. No tak, weźmy jeszcze yy, kwestię Efektów ubocznych y, preparatu. Nie tak dawno, bo na y, chyba z tydzień temu u Alexa Jonesa wypowiadał się y, naukowiec y, z Londynu, David Bauer, z Instytutu Broni Biologicznych. I co powiedział, mianowicie, że każda z porcji dewastuje odporność w dziesięcioprocentowym zakresie. Także w tej tych porcji, tym więcej y, y, tego systemu zostanie uszkodzonego. To by tłumaczyło pewne rzeczy, że y, tak duża rozpiętość jest y, efektów ubocznych y, od niewielkich po duże, aż po zgony nawet. To wiadomo, że y, statystyki tutaj alarmują. Kto to, y, analizuje bazę warstw. No to wie, co tam się monitoruje, i wiadomo też, że to są tylko ułamkowe dane, bo prawdziwe dane są znacznie większe. Więc, jeżeli ta odporność będzie rosnąć, znaczy, będzie spadać właśnie w takim zakresie, a uszkodzenia są tak dotkliwe dla każdego z, z ludzi, którzy przyjmą preparat jeżeli to są osoby chore, czy o nadwyrężonym zdrowiu, to ten uszczerbek na zdrowiu będzie znacznie większy. To się oczywiście przełoży na wcześniejszą, czy późniejszą śmiertelność, ale będzie to dodatkowy czynnik, który wzmocni yy, tą słabnącą demografię. Co mnie osobiście niepokoi, bo tutaj, oczywiście możemy dyskutować na temat, jak to działa i tak dalej, to jest bagna absolutna, w które nie chcę wchodzić, ale powiem o twardych liczbach. Ta tendencja demograficzna się utrzymuje do dobiegłego roku, mimo tego, że nastąpiło ustabilizowanie sytuacji tak zwanej w cudzysłowie epidemiologicznej. To znaczy, że rząd podobno opanował to wszystko, co miał opanować i nie ma wielkiej tragedii, tak? Ale tragedia jest, bo wskaźniki umieralności tej statystycznej są tak samo ponure, jak w samym dołku z marca, kwietnia, maja ubiegłego roku. To jest nie tylko alarmujące, ale to wie, po prostu jeży włos na głowie. Bo to znaczy, że dokonuje się na naszych oczach cicha eutanazja, cicha hekatomba ludzi, którzy po w zaciszu swoim domowym umierają bez koniecznej opieki. Zdrowotny, lekarski, z powodu zaniedbań, z powodu błędu, braków, e, tak zwanych procedur, które się odbywają regularnie, a są odsunięte, przesunięte w czasie z powodu COVID-u i tak dalej, i tak To właśnie obserwujemy i to, to jest tragedia dla ludzi, w którym uczestniczą. Nie mówię już o tych spodziewanych efektach tych różnych preparatów, ale Eksperymentalnych. same utrudnienia. Eksperymentalne. Same te wąskie gardła, utrudnienia dla ludzi starszych, niedołężniałych, tych procedur tradycyjnych, które są wykonywane, typu dializa, typu jakieś procedury. Zabiegi no. ortopedyczne, jakiekolwiek. Zabiegi, krim, na przykład, dla ludzi przewlekle chorych na serce, na choroby układu krążenia i raka. To są dwie podstawowe grupy tym dotknięte, bo te wszystkie procedury i terapie są wykonywane rutynowo, regularnie, co miesiąc, co trzy miesiące w jakimś tam rytmie, prawda? I teraz w tym, w tym w dobie tak zwanej pandemii one są wszystkie ograniczone, niektóre oddziały są zamykane, są przesuwane na konwersacje telefoniczne, tylko tam ordynuje się leki, można odebrać aptece i zaordynować, zaaplikować choremu, tak? Ale nie ma tych, są one odsuwane, przesuwane, ograniczane terapie długoterminowe, które po prostu eliminują naszych bliskich. Oni umierają. No i jest to coraz bardziej widoczne, bo szczególnie można śledzić na Twitterze wypowiedzi różnych osób. Są takie e, gremia, gdzie Ludzie wymieniają się swoimi przykrymi doświadczeniami. Ciekawą sprawą jest pewien wywiad, który w zeszłym tygodniu się ukazał: lekarki, która no, nie zniosła presji sytuacji, by uczestnicząc w takim zamkniętym forum zawodowym lekarzy, po prostu zrelacjonowała ich doświadczenia, jakie mają po przyjęciu preparatu, ile jest powikłań, jak wielkie są szkody dla organizmu, jak zaleca się, żeby przygotować sobie kilka dni urlopu na moment przyjęcia tego preparatu, żeby móc jakoś przebrnąć wydolnościowo, bo nie jest możliwe pełnienie swoich obowiązków w takim stanie osłabienia i, i i po prostu, no, upadłości kondycyjnej. Polują na nas, po prostu na nas polują. I to trzeba sobie uświadomić, że no, że jesteśmy obiektem ataku. że Teorie spiskowe się realizują na naszych oczach. Żeby to dostrzec, wystarczy postudiować dokumenty strategiczne z ONZ-u sprzed 40 i 50 lat. No, raport Klubu Rzymskiego przewidywał 15 milionów Polaków w 1970 roku. No, ale ja mówię o wcześniejszych tak, dokumentach tak, tak. Z, roku, z początku dekady lat 70-tych, 80-tych. Tutaj mówię o raporcie Kissingera e, i pokrewnych gremiów e, z WHO, hmm. które to programowały. Ja to postudiowałem i powiem Ci, że wtedy doznałem szoku, e, a teraz doznaję powtórnego szoku, polegającego na tym, że dla mnie to jest oczywiste, bo ja to po prostu dawno temu przeczytałem. Nie chciałem w to uwierzyć, to się realizuje, a teraz ludzie, którym o tym opowiadam, mówią mi, że jestem wariatem, bo to jest nieprawda, co jest napisane. Ale weź durnie przeczytaj. Nie, nie, nie, nie, nie. to mi pani Pochankę powiedziała, że to jest nieprawda. No tak. Rozumiesz? Ja to ja 20, 30 lat temu już widziałem i wtedy mi to jeżyło włos na głowie, a teraz patrzę na to obojętnie, taki sfrustrowany, i te, bo to, to jest film, który już dawno temu oglądałem. I, i powiem Ci, że to, to jest bardzo przykre, bo goście, którzy tego filmu wcześniej nie widzieli są absolutnie bezradni. Oni, to oni nie rozumieją scenariusza. No właśnie to jest problem, że osoby, które zapoznały się wcześniej z tymi lekturami, bo ja tutaj mam doświadczenie od 2008 roku, kiedy zaczął się kryzys bankowy. Dosłownie ten następny dzień po, po tym dniu, kiedy dwa banki o śmiesznej nazwie upadły. <laughs> jak zwykle Freddy i Fanny. To zawsze pamiętam, bo takie mają nazwy, że się nie da tego zapomnieć. Zacząłem czytać analizy ekonomicznej różnej, już to wspominałem tutaj. Także droga przez te zagadnienia przebiega tą samą kolejnością tematów, wydarzeń. One są coroczniejsze i mroczniejsze, potem się przebiega przez różne związane z filozofią, z naukami społecznymi. Poszczególni autorzy oczywiście cytują siebie nawzajem, więc stąd można zdobyć materiał kolejnej lektury. I lekrość rozmawiam z osobami, które taką drogę przebrnęły własnym wysiłkiem, to ta droga była po prostu dokładnie ta sama. Tak to jest, że ścieżka wiedzy prowadzi dokładnie w to samo miejsce, prawda, z każdej strony wygląda tak samo i do tego samego punktu się dochodzi. A faktem też jest to, że będąc świadkiem tych wydarzeń, które kiedyś oglądało się, czy to w filmach związanych z wywiadami z jakimiś osobami, które były w strukturach władzy i które będą na emeryturze powiedziały kilka słów więcej, czy też napisały jakąś książkę, no, kiedyś to się wydawało abstrakcyjne, futurystyczne, dystopijne. Teraz, jeżeli jest się świadkiem tych wszystkich wydarzeń, no my po prostu wiemy, co będzie dalej. To znaczy ostateczny efekt nie jest przesądzony. I co więcej, szereg pism, które się analizuje teraz, mówi o tym, że ta cała czwarta rewolucja przemysłowa po prostu się w pewnym momencie rozsypie, jak wszystkie inne, cała tak jak rewolucja komuna francuska. Komuna się zapadnie, to się rozwali. Ona pod to własnym się ciężarem się zapadnie. We zawsze. własnym smrodzie się udławi, ale, ale będziemy niestety tego ofiarami. No właśnie, komuna utopi się we własnym szambie, ale jak zwykle będzie roznosić sporo smrodu i kłopotu z tego powodu. Tak i jedyny atut, który mamy to jest otwarty umysł i nasze wspomnienia praktyczne z komunizmu, które polecam wszystkim, aby odświeżyli w nowej wersji cyfrowej, w szczególności krypto, bo to będzie grane i to będzie nowy świat. Dziwny, cyfrowego peweksu, e, egzotyczny świat nowych przeżyć i nowych fortun. To niekoniecznie się kieruje na drogę te, tego, e, na drogę spekulacji, bo ona oczywiście jest nieodłączna od tych dużych zawirowań geopolityki. Istnieje taka szansa, można z niej skorzystać. którzy są bardziej cwani, sprytni i obrotni mogą to zrobić. Ja tego nie polecam, tylko awizuję, że jestem tym, tego uczestnikiem. Nie, to, to nie jest dla każdego, to nie, ale obrona substancji witalnej, podstaw życia, swojego dobrobytu, rodziny, bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego jest w interesie nas wszystkich i wszyscy powinniśmy tego dopilnować. W sensie indywidualnym i społecznym. Bo każda społeczność lokalna i większa opiera się na jednostkach, które funkcjonują w jakimś tam otoczeniu, prawda? I żyją w jakiejś tam mniej więcej zgodzie społecznej, ekonomicznej. Wszyscy mają podstawowe potrzeby, mniej więcej jakoś tam ogarnięte, zabezpieczone. Nikt nie jest głodny i nie umiera z byle powodu, prawda? No aczkolwiek to teraz pojawiło się w związku z preparatami właśnie zwanymi szczepionkami. Nowe pojęcie, zgon naturalny w wieku na przykład lat 35. pięciu. No. Nowinka taka. Jeszcze rozwijając ten temat ochrony warunków życia, takich takie, jakie właściwie każdy jest zobowiązany we własnym zakresie sobie zapewnić i swoim najbliższym, warto podkreślać, że owszem jest szereg rzeczy zaawansowanych technologicznie i na rynku kryptowalut i na rynku różnych instrumentów finansowych. Natomiast myślę, że każdy powinien sobie jeszcze przemyśleć. W obliczu różnych dziwnych kryzysów, bo ten y, lockdown związany z czwartą falą to nie jest taka abstrakcyjna sprawa, y, nie tak dalej jak y, parę dni temu. W, w Sydney wprowadzono wojsko na ulicę które, y, i taki cichy stan wojenny, który ma zapewnić, że restrykcje lockdownowe będą starannie przestrzegane. Czego pilnowują żołnierze. One są przestrzegane. Tam panuje twardy stan wojenny. My mamy środek lata, u nich jest środek zimy. To prawda łagodnej, bo to kangury, to mają tam inne pory roku, ale, ale tam to, to nie są żarty. Oni naprawdę nie mogą wyjść z domu bez przepustki. I to, to można jest, sobie taką... To jest pole doświadczalne, zauważ, podobnie jak Francja. Tak, tak. W Najpierw jest Australia. Terytorium testowym dla całej Unii Europejskiej, gęsto zaludnionej, to jest mniej więcej z punktu widzenia globalistów, homogeniczny, no, oczywiście różnojęzykowy, ale mniej więcej homogeniczny, jeżeli chodzi o strefę mm, cywilizacyjną, obszar gęsto zaludniony świata. Więc przetestowawszy raz to na Francji, można to będzie przetransponować na całą Unię Europejską, co ja przewiduję, że tak się właśnie stanie po pozytywnych testach tzw. paszportów sanitarnych we Francji. To będzie rozszerzone na całą Unię Europejską już tej jesieni w, w Europie. Późnej jesieni, czyli gdzieś w październiku, listopadzie. Podobnie na stopniu światowym na jak się spojrzy na, na, na cały globus, to takim terytorium testowym jest Australia, która jest, która jest geograficznie wielkim kontynentem, ale ludnościowo to jest zaledwie 18 milionów mieszkańców, a jedna z tych czterech czy tam pięciu terytoriów zależnych tych regionalnych, regionów południowo-zachodnia część, czyli Sydney, i okolice poddana rygorom twardego stanu wojennego od kilku tygodni, no tam testuje się po prostu przyszłość tych paszportów, tych zezwoleń stanu wojennego światowego. No bo oni się na to zgadzają albo nie zgadzają. Testujemy to online, jak to wygląda. Widzimy wyniki w internecie, co się dzieje na Facebooku, na Twitterze i na serwerach rządowych. Dlaczego? Bo wszyscy są w internecie podłączeni ze względu na wielkie odległości. Każdy mieszkańca Australii ma wiele kont internetowych, bo to jest podstawowe źródło komunikacji. Po prostu. Kiedyś było tylko radio, CB radio i tak dalej. A teraz jest co? Telewizja satelitarna, która wymiera i szerokopasmowy internet, do, do którego są podłączeni wszyscy na tym wielkim terenie, to jest źródło komunikacji i informacji. I ktoś sprawujący nadzór nad tą infrastrukturą, czyli Skynet, prawda, takie piękne hasło, Zuckerberg i tam cała reszta nad tym pracują, <gry> internet dla każdego, po to jest, żeby każdy indywidualnie był Podłączony i wiemy, co robi, czy siedzi w tym więzieniu, czy nie siedzi, czy wyszedł tam poza te, swój teren, czy nie. Ile centymetrów przekroczył granicę, no bo myśmy mu pozwolili tylko na 5 mil, czyli około 8 kilometrów poza miejsce zamieszkania, co na terytorium Australii jest śmieszną odległością, bo tam między miastami są odległości kilku tysięcy kilometrów co najmniej. <śmiech> czy wolno mu by było wyjść na spacer? Pięć i pół mili poza miejsce zamieszkania nie wolno. Nakładamy grzywne 5 tysięcy dolarów australijskich. Podobnie z zakupami w spożywczaku. jedna, jedna osoba, osoba ta... na rodzinę. Wyznaczona. Zarejestrowana w O, o ile systemie. urzędnik państwowy w postaci policjanta czy żołnierza zakwalifikuje te potrzeby jako znaczące? Nie, ale musisz się zarejestrować. Jeżeli jesteś tą osobą, głową rodziny, która zaopatruje to ty masz przepustkę, a cała reszta nie. Ty jesteś ojciec, a matka już nie pójdzie do sklepu, bo nie wolno. Tylko ojciec może pójść do sklepu. Dlatego warto obserwować Australię, bo to jest wersja hard przyszłego ustroju. Drugim krajem, który też jest warty obserwacji to Izrael i tam też szereg zjawisk jest w bardziej europejskiej formie testowanych, a trzecim właśnie wspomniana Francja, gdzie to już mamy stricte europejskie zwyczaje. Dlatego wszystkie te, wszystkie te lokalizacje dają nam sygnały określonego typu i tak jak już przez cały ubiegły rok śledziliśmy te zjawiska, to się zwykle sprawdza z dużą dozą prawdopodobieństwa na poziomie 90%. Czasem jeszcze można wytypować termin, bo w ubiegłym roku wszystko odbywało się według ściśle zaplanowanego harmonogramu i to było typowe, powtarzalne. Można było to zaobserwować. Ja Ci podam już dwa terminy, które są na mojej mapie. Tak między nami, wiesz, poufnie, żeby nikt nie słyszał. To przecież już podaliśmy jedną datę połowa sierpnia za dwa tygodnie, czyli 15 sierpnia Matki Boskiej Zielnej. To będzie jakiś znaczący e, zwrotnik. Tak, taka przekładnia, wajcha na, na różnych tam wykresach. To już widać, że to się realizuje ze względów politycznych. Drugi e, zwrotnik, który ja widzę na swoim Spektrum to jest początek listopada, między 1 a 8 listopada. Oczywiście mogę się mylić, bo dopiero jest 2 sierpnia, ale całkiem wyraźnie te daty już na moim radarze są widoczne. Nie byłem do tej, do tej pory specjalistą od cykli, czyli od e, rysowania dat i punktów zwrotnych, bo to jest absolutnie przeciwstawne do analizy trendów cenowych, których ja e, poświęcałem do tej pory gro uwagi. Ale teraz dochodzę do jakiejś dziwnej syntezy. Nie jestem w, jeszcze do końca w zgodzie sam ze sobą, jak to pogodzić, bo one są sprzeczne, jeżeli chodzi o kierunki. I warsztat anali analityczny nie da się Jednoznacznie wyznaczyć zakresu cenowego i czegokolwiek i terminu. No bo to jest sprzeczne, to jest zasada Heisenberga, to tu działa. Tutaj to to jest oznaczoności. tak jest, albo jedno, albo drugie. Albo się skupisz na jednym i wtedy widzisz czas, albo skupisz się na drugim i widzisz wykres cenowy. Ale wtedy ten wykres cenowy jest nieoznaczony, on nie ma daty. Rozumiesz? Widzisz, że tu rośnie, rośnie, rośnie, Jestem, otwiera się kolejny cykl, a kiedy on się skończy? Nie wiem, proszę pana. To może trwać trzy tygodnie, trzy miesiące, albo trzy lata. Nie wiem. Ale pan musi wiedzieć. No kurde, nie wiem. Weź się pan, odpierdol, Nie wiem. No po prostu, to się nie da. No ale to pan jesteś jakiś hochstapler bo pan, to, to, to jest niemożliwe. no Ale to wynika z zasady. I teraz te dwa systemy, ja mam... Dwie... Zmierz, mam dwa obrazy z dwóch zakresów. Jestem w schizofrenii, bo widzę jedno i widzę drugie i to niestety zaczyna mi się synchronizować. Ale mamy tutaj wiele płaszczyzn. Jeszcze y, muszę koniecznie poruszyć jeden wątek, mianowicie militarny na Bliskim Wschodzie. Też y, dwa zdarzenia były y, w ostatnich dniach. Mianowicie y, Rosja może testować Izrael w Syrii, dlatego, że Biden dał Putinowi dorozumianą zgodę na silniejszą konfrontację z siłami tego IDF-u, mianowicie, czyli wojsk izraelskich. Chodzi o to, że były interesy między Stanami a Rosją na innych obszarach, natomiast Waszyngton nie jest zadowolony z ciągłych nalotów izraelskich na Syrię, i, I uważa, że Moskwa może działać bardziej agresywnie, żeby się temu przeciwstawiać. Także w tym momencie Rosjanie dostarczają do Syrii znacznie bardziej zaawansowane systemy antyrakietowe i były one już w użytku, dlatego że z ośmiu e, rakiet e, izraelskich siedem zostało bardzo skutecznie prze, przechwyconych. Także to już było testowane i te dostawy nadal e, się rozwijają Także widać, że Rosja też wysyła bardzo istotne sygnały w tą stronę, mówiąc, że nie podoba się jej postawa Izraela. I jeszcze takie zdanie, jeżeli nasi Izraelscy koledzy tak to ujęli, mają jakiś problem z porządkiem w tym obszarze, to prosimy o sygnał nieco wcześniej, to wtedy jakoś sobie to poukładamy. A oni działają bez porozumienia. Rosja po prostu się dogadała z, z Amerykanami. Najważniejszy teatr centralny teraz, w tym momencie. To się zmieni, ale w tym momencie to jest Europa, bo trzeba ją jakoś rozegrać. To jest główny teatr zainteresowania Rosji, jej istotnych interesów strategicznych, społecznych, gospodarczych, jej bezpieczeństwa finansowego i długotrwałego przetrwania. Jeżeli Putin się dogadał z Bidenem, co było przedmiotem nieudanych przygotowań tego szczytu w Genewie, który się rozsypał, ale podejścia były i były dosyć znaczące, bo Ławrow nie na darmo się upił z amerykańskim szefem dyplomacji, prawda? Oni tam sobie naprawdę dużo prawdy powiedzieli nawzajem i byli w, no, w dobrych nastrojach. Wszystko wskazywało na to, że jest podomykane. No nie było wszystko podomykane, ale najważniejsza sprawa, czyli Nord Stream 2, został domknięty. Czyli nie jesteśmy dogadani do końca. Są problemy szczegółowe, ale te najważniejsze rzeczy w centrum Europy są zamknięte, są dogadane. I tu żadna Polska, Litwa i tam inne dziady nie będą nam tutaj bruździły. Tak? Wszystko jest załatwione. No to możemy też to załatwić na Bliskim Wschodzie. I taki sygnał moim zdaniem teraz wypływa z Moskwy. To znaczy, że dogadaliśmy się na centralnym planie, dogadamy się na pozostałych, ale trzymajcie linię. Nie fikajcie. Zróbcie to... Rzeczelnie, tak? Żeśmy się tutaj dogadywali, próbowaliśmy, no, to, to teraz pociągnijcie dalej i będzie dobrze. I wtedy dopiero rozstrzygniemy sprawę najważniejszą, czyli konfrontacji z Chińczykiem, o którą tak naprawdę chodzi. Bo to jest ta największa, rosnąca, dominująca, aspirująca siła światowa, która e, dąży do hegemonii świata i chce podważyć istniejący chce Może ponieważ istniejący porządek geopolityczny, gdzie głównym hegemonem, jedynym tym rozdającym karty były Stany Zjednoczone, ewidentnie schodzące ze sceny. Więc o to właśnie chodzi. A my jesteśmy na trzecim planie, już nie na drugim, bo na drugim planie jest Unia Europejska, Makrela, Francja, Bliski Wschód, tutaj rozdanie z, z Putinem, jakie są te tam Nuance na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Jesteśmy na trzecim planie, jako ten zależny gracz od tych e, interesów m, partykularnych. A dominujący, najważniejszy, widoczny na wszystkich rynkach, jak to co nie obserwuje i, i to bez pudła wychodzi od każdego ranka, to jest konfrontacja dolara z yuanem, w szczególności e 1 czyli wojna walutowa o nowy porządek świata, jak to będzie wyglądało w sensie walutowym, monetarnym, ekonomicznym i także wojskowym. Wszystkie te obszary są otwarte na konfrontację i każdy z graczy próbuje znaleźć tu odpowiednią, bezpieczną pozycję, tak żeby na tym nie stracić, a zyskać, Więc Główne fronty zostały już dawno temu, kilka miesięcy temu wyznaczone, kto gdzie po jakiej stronie ma lojalność i czego się trzyma. No a teraz dochodzi do tej, tej głównej rozgrywki i ofiarami, między innymi jest bitcoin, majowo czerwcowo Lipcowa wielka potrójna korekta przemieniająca się teraz w kolejną falę euforii. Farię. Fale euforii. To się rozwija. Ta faria będzie grana. To ja, jestem, ja nie tylko jestem pewien, ja to widzę na ekranie. Także polecam studia, bo to można zyskać a można też dużo stracić. I to, to jest efekt tej, tego starcia. To zostało otwarte niedawno w, jako główny, jeden z tych najważniejszych rynków walki dolara z e-juanem, nową walutą cyfrową zmierzającą do dominacji, jeżeli nie świata, to przynajmniej Azji. To się dzieje na naszych oczach. Teraz. Ja wiem, że goście z Nowogrodzkiej o tym nic nie wiedzą, nie mają pojęcia i milczą, ale w tę stronę świat zmierzajmy do niego, jesteśmy podłączeni organicznie. Także warto sobie z tego zdawać sprawę. Dzisiaj się świat nie kończy, jutro nie będzie końca świata, pojutrze także nie. Sierpień powinien być w miarę spokojny. Poza tym, tymi lekkimi wybuchami w środku wakacji, czyli około 15 sierpnia, kiedy się okaże, że nasze sojusze, nasze umowy, szlak trafił, po prostu się coś pozmieniało, no i jest inaczej. Ale wrócimy do tego dopiero, jak wszyscy wrócą z urlopów. Tak, w pierwszym tygodniu września. I, i wtedy będzie y, nowy <laughs> etap, nowy rozdział. Tak jest. No, to... I wtedy się wiele rzeczy wydarzy niespodziewanych. Ja nie wiem Jeśli dokładnie będzie... jakich. Gorąca. Ja nie wiem jakich. No Tego Izraela to jeszcze nie skończyłem, bo tam było jeszcze jedno zdarzenie. To tylko może w telegraficznym skrócie, ze względu na atak na... Y, y, statek izraelski przez Iran najprawdopodobniej i chociaż on się tego wypiera, ale Izrael wie to na pewno, eee, oskarżył Iran o to, że zagraża bezpłatnej globalnej żegludze i w ogóle handlowi w tamtym rejonie. Dlatego oczekuje szybkiego poparcia międzynarodowego, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na potrzebę radykalnej odpowiedzi i surowej. Jedyne tak. pytanie brzmi, jak powiedział Gans, kiedy odpowiemy i w jaki sposób? Na pewno odpowiemy, to już zostało postanowione. No ale, że jak, w jakim zakresie? No, maks, plan maksymalny jest taki, żeby w ogóle zrównać to z ziemią i zbombardować tak, żeby nic tam nigdy nie urosło, ale wiemy, że to są marzenia ściętej głowy, bo jest to fizycznie niemożliwe. Na razie przynajmniej. <grymne> no. I też mają tutaj y, szereg pomysłów, co i w jakiej kolejności należałoby wypuścić w powietrze. I, nie, tak. I tak. to się, ja cię nie chcę straszyć, bo to, to, to, to ja nie należy tego gatunku, żeby ekscytować ludzi bzdurnymi pomysłami. Ja jestem pewien, że to się wydarzy. To nie jest nawet moja zgaduj-zgadula. Ja po prostu wiem, że to, to będzie miało miejsce. Tylko nie jestem w stanie tego pokazać na mapie tego i tego dnia. Ale wiem, że to się stanie niebawem. W sensie naszym biologicznym, czyli naszego ludzkiego życia. Kilku najbliższych lat to się wydarzy. Więc no, będzie ciekawie. I nie zabraknie nam emocji na pewno tematów do kolejnej rozmowy. Myślę, że za dwa tygodnie parę rzeczy się wyjaśni. To już będzie połowa sierpnia. Niech spojrzę na kalendarz Kiedy chodzi? 16. Czyli poniedziałek 16. My to będziemy nagrywać, jak będzie gorąco, tak powiem. Ja, ja już wiem, że będzie gorąco, tylko nie wiem, co, co, co pierdyknie konkretnie, ale ale że konkretnie będzie to na pewno? Ja śledzę ten kierunek izraelski bliskowschodni z takim dziwnym trafem. Yy, otwieram wiadomości w różnych istotnych momentach i tam zawsze parę zdań ktoś powie. Zwykle to są osoby na szczeblu ministerialnym lub szefowie różnych formacji wojskowych i militarnych i policyjnych. Zawsze parę zdań tam się komuś wypsnie to oczywiście natychmiast jest podawane. Później się to łagodzi, ale dziennikarze akurat z Timesa izraelskiego są bardzo szybcy i jak kończy się jakieś spotkanie na szczeblu, po wyjściu za drzwi zazwyczaj ktoś coś powie i jest to natychmiast upubliczniane. Oczywiście to jest wewnętrzny no, kanał informacyjny, ale można z tego sporo wywnioskować, i ostatnie, ostatnie informacje w związku z tym statkiem są takie, że ta izraelska odpowiedź musi być szybka, musi być zdecydowana, ponieważ Iran tak wiruje ten, te, ten uran i, i kręci tym wszystkim, że te procenty tam wzrastają coraz bardziej i nie można dopuścić do tego, żeby się stał potęgą nuklearną i ustawiał układy na Bliskim Wschodzie, bo tam jest jeden ustawiacz. Co więcej, przebijają się e, informacje, że umowa nuklearna, jej negocjacje ulega powolnemu rozpadowi. Czyli, tak. że coś tam jest na rzeczy, że ten, to fiasko jest już e, wyczuwalne. Nieważne jak tam się będą dogadywali, kładziemy na to lachę. To jest nieważne. Wyrzucamy to na śmietnik. To, to, to, to tabu. To była moda na ubiegły sezon, a teraz w tym sezonie się nosi co innego. Taki jest kierunek dwie <gryw> <wiatrów> z południa. <gryw> ja nie wiem, czy to się zrealizuje, mam nadzieję, że nie, ale tak ci podskórnie mówię, że mam takie przypuszczenie, że właśnie to się zrealizuje. Także zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie. Ja swój plan tutaj omówiłem, który miałem na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy coś jeszcze, chociaż oczywiście tematów jest co niemiara, wystarczy sobie otworzyć Twittera i zobaczyć, co na przykład było w sobotę w Berlinie podczas demonstracji. To już że pełna brutalność rzucanie ludźmi o ziemię i tak dalej, obojętnie czy to są dzieci czy kobiety, bo to było widoczne. No, krew się burzy, tak bym powiedział. No, ale widzisz, musimy jakoś się powstrzymać, bo przecież nie będziemy się rzucać sobie do gardeł, tak? Jak zwykle aktualne jest to przysłowie, żeby nie być ostatnim, bo ostatni gryzą psy, więc trzeba pewne rzeczy przewidzieć, schodzić z linii strzału, bo nie jest dobrze znajdywać się w najgorętszych momentach. Każdy ma swoje role do spełnienia. Myślę, że osoby, które wiedzą jak to funkcjonuje będą miały dużo poważniejsze funkcje niż zwykła nawalanka. No, a my kończymy, bo tutaj mnie moni monitorują z zza kulisów. Musimy kończyć, bo. Już pora. Tak, no głód chyba zagląda w oczy tutaj moich no, tak. współbiesiadników. Muszę skończyć naszą rozmowę, no bo, no bo jak głodują, to co mo mogę zrobić? No tak. Mogę ich tylko, tylko ratować, tak? Jak zwykle rozgadaliśmy się, ale y, rzeczywiście już pora jest późna. Także do usłyszenia następnym razem. nas Państwo, i zapewniam, że za tydzień, za dwa tygodnie i za miesiąc świat będzie nadal funkcjonował. Czyli nie umrzemy wszyscy jedno, jednocześnie i nic się wielkiego nie wydarzy, nie będzie żadnej supernowy i nie będzie nowego Mesjasza, który się pojawi pojutrze o godzinie 12.00. Skąd ja to wiem? Tu mam poufne wiadomości. Zatem dobranoc. Gdzie, to się, za, gdzie to się zamyka?